Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Świadomy swoich praw, obywatel. To nazwa wspólnej inicjatywy podjętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Radę Radców Prawnych. Projekt wprowadza do szkół ponadgimnazjalnych dodatkowe lekcje, podczas których młodzi ludzie będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przysługujących im praw. Takie spotkania z prawem w szkole mogą zapobiec niepokojącym tendencjom w społeczeństwie. Prawnik w Polsce jest często strażakiem, wzywanym w sytuacji, kiedy zło już się dzieje. Kiedy obywatel na przykład jest w sytuacji, której mógł wcześniej uniknąć, gdyby albo sam dysponował wiedzą, często na podstawowym poziomie wiedzą prawną, albo gdyby wcześniej skorzystał z fachowej pomocy prawnej. Podstawowym celem programu jest walka z wykluczeniem prawnym obywateli. Część Polaków dotknięta jest takim zjawiskiem, że nie wie w jaki sposób funkcjonować w społeczeństwie, nie wie które sytuacje wrażliwe dotyczą jego praw i obowiązków i nie wie w jaki sposób reagować. System, który mamy w tej chwili, czyli system nieorientowania się w takich sytuacjach jest niedoskonały i pewnie należałoby go ulepszyć. Zdecydowanym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie programu powszechnej nauki prawa jako dodatkowego przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych. On obejmie wszystkie 16 województw na grupie szkół i uczelni wyższych, które się same zgłosiły do tego programu i obejmie łącznie 10 tysięcy młodych osób, 8 tysięcy uczniów i 2 tysiące studentów, a dodatkowo będzie realizowany w jednym z trzech największych miast w Polsce, czyli w Łodzi. Model edukacji przyjęty powszechnie w Polsce, w którym dominuje forma wykładu, jest mało efektywny. Jak podkreśla prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, badania wskazują, że po trzech miesiącach słuchacz zapomina 90% materiału. Najlepsze efekty przynosi model, w którym uczeń może aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Wtedy poziom zapamiętywania osiąga nawet 80%. Dlatego właśnie tym drugim radcy chcą się posiłkować. Jest pomysł, który polega na tym, że radca prawny jest gościem, gospodarzem jest nauczyciel, on kieruje lekcją, natomiast specjalista, ekspert, radca prawny opowiada i dyskutuje z uczniami na temat bardzo praktycznych sytuacji, które mogą się im zdarzyć w życiu. Praktyczna wiedza, którą uczeń powinien wynieść z takich zajęć to przede wszystkim znajomość podstawowych przepisów prawa regulujących codzienne problemy, np. w dziedzinie własności, praw konsumenta, praw przysługujących stronom przed sądem czy w relacjach z instytucjami władzy. Początkiem programu będzie pilotaż, mający na celu zebranie doświadczeń przed rozbudowaniem akcji na cały kraj. Na miejsce pilotażu wybrano Łódź, a początek przewidziano na semestr zimowy roku szkolnego 2010-2011.